A kamaru drży, okrutna siła gary. A? A? Ninja trawy! Wszyscy kryć się! Padli szybko! Gdzie ona jest? Gdzie się schowała? Naruto? <grym> Samą porę się obudził ten leniwy głąb, naprawdę jesteś wyjątkowy, serio. Wyjątkowo działasz mi na nerwy, chłoptasiu. Mm -hmm. Mm -hmm. O nie, sakura! Co? Sakura, sakura! Coś potwornego stało się z twoimi włosami. A. O to chodzi. Chciałam po prostu zmienić wygląd. Osobiście wolę dłuższe włosy, ale tutaj w tej dziczy, kiedy ciągle się przemieszczamy, zaczęły mi przeszkadzać. Hmm. No właśnie. Powiedz, dlaczego tutaj jesteście? O co w tym wszystkim chodzi? Hmm. Wytłumaczenie mu czegokolwiek to będzie masakra. Wszyscy przyszliby pomóc. Co? Sakura stara się zachować spokój. Hm. Ja się nim zajmę, Ino. E... Dobrze. No dalej, weź się w garść, obudź się, ale już, no! E... E... E... E... Ten, ten, to ty? Co ty tu robisz? A jak myślisz? Przyszłam ci pomóc. A... A gdzie są ninja dźwięku? Nie martw się. Sasuke się nimi zajął. Naprawdę? Co ty sobie wyobrażałeś, atakując samemu? Spójrz tylko, jak wyglądasz. Ale Sakura była w karapatach, więc... Po prostu musiałem coś zrobić. Odbiło mu czy co? Musiał wiedzieć, że sam nie ma z nimi najmniejszych szans. To było głupie, nie sądzisz? Cóż... Nie będę się z tobą o to spierał. Aha! Znam te krzaczaste brwi! Hej! Wyluzuj! Nie chcę słyszeć o nim złego słowa! Co tu się do licha działo, kiedy spałem? Wszyscy powariowali. Naruto kompletnie odbiło. Do tego stopnia, że nawet nie zdaję sobie z tego sprawy. W tej historii nie wystąpił jako bohater. Li? Dziękuję. Dzięki tobie udało mi się pokonać strach. Stałam się trochę silniejsza. Mm, dziękuję Sakura. Ale moje wysiłki okazały się nic nie warte. Hej, Sasuke. Jesteś tak silny, jak mówią. Można się było tego spodziewać po klanie cicha, Udało ci się przegonić tamtych ninja. Nie to, co ja zostałem zrównany z ziemią. E? O czym mówi? Jak to zrównany z ziemią? Czyżby naprawdę oni byli aż tak silni? Sakura, lotos wioski liścia kwitnie dwa razy. Gdy znów ich spotkamy, będę dużo silniejszym ninja. Obiecuję. Włosy, dobrze? Bardzo chętnie. Wredna spryciaro. Przestań go podrywać. Słyszysz? W miłości i na wojnie wszystkie chwyty dozwolone. Zazdrośnico. Sasuke ucicha. Jest silniejszym przeciwnikiem niż sądziłem. Hej, Akamaru, co ci jest? Cały czas się trzęsie. Leży tak pół dnia. Akamaru. Nie ma się co dziwić. Po tym wszystkim, co się stało i po tym, co widział. Haha! -ha! Wiem, że to właśnie my przetrwamy, prawda, akamaru? Mamy szczęście, że ci, których złapaliśmy w pułapkę, mieli zwój ziemi. Ha, ha. będziemy pierwszymi, którzy dotrą do wieży. Nie bądź zbyt pewny siebie. Łatwo popełnić błąd. Bez względu na to, jak mały jest robak, i tak musi uważać, żeby go nie zauważono. Musimy mieć pewność, że nie natkniemy się na wrogów. Jeszcze nie jesteśmy bezpieczni. Wiem, wiem, Shino. Czy jak zwykle musisz gadać w ten dziwaczny sposób? Robaci świr! Tak, to prawda. Ale w tym, co powiedział, jest chyba trochę racji. Pewnie tak. Szybciej! Mam nadzieję, że Naruto nic się nie stało. Zatrzymajmy się na chwilę! Czemu? Ponieważ nie chcemy wpaść na wrogów, prawda? Słuchaj, Hinata, sprawdzisz teren na obszarze jednego kilometra. Mhm. Dobrze. Jakugen! Tak, wyraźnie ktoś tam jest. Wyczuwam kroki sześciu osób. Nie ma sprawy, sprawdzimy to. Tak? Chyba. O czym ty mówisz? Nie zrobimy tego. Dlaczego? Naszym podstawowym zadaniem było zdobyć dwa zwoje, prawda? Nikt nie powiedział, że nie możemy zdobyć ich więcej. Jeśli będziemy mieli więcej zwojów, to wyeliminujemy kilka druży, na tym samym będziemy wyżej w klasyfikacji. Ale? Najpierw sprawdzimy, kim oni są. Jeśli okażą się zbyt silni, odpuścimy sobie. Dobra, lecimy! Takich, jak on, nawet głodne insekty powinny unikać. Co się dzieje, Akamaru? Dlaczego tak nagle się zatrzymał? Widocznie coś go przestraszyło. Domyślasz się, co? Nie mam pojęcia. Akamaru potrafi wyczuwać czakry wrogów i ich siłę. Ale jeszcze nigdy nie widziałem, żeby tak się bał. Kimkolwiek są tamci ninja, musimy mieć się na baczności. Wyobrażasz to sobie? Ninja z wioski piasku wyzwali nas na pojedynek. To kompletni durnie! Są za mali, żeby pokonać takiego dużego przeciwnika. Ha? Co powiedział Akamaru? Że ten największy jest bardzo groźny. Oni wszyscy wyglądają groźnie. Są bardzo silni. Przykro mi, dzieciaki. Nie macie z nami najmniejszych szans. Po co tyle gadania? Szkoda mi czasu. Załatwmy ich szybko. <coughs> Nawet nie wiemy, który mają zwój. Hej, Gara, Nie byłoby lepiej pójść za tymi grojkami i zebrać informacje? No bo jeśli mają ten sam zwój, to po co w ogóle zaczynać z nimi walkę? Mam to gdzieś. Hmm? Ma kaprawe spojrzenie. <słyska> Właśnie dlatego nie chciałem iść z nim na tę misję. Proszę bardzo, spróbujcie nas pokonać! A teraz sztuka ninja, też Senbon! W prawo czy w lewo, nieważne, gdzie uciekniesz, i tak cię dorwę. W tym ataku nie ma luk. Jest morderczo dokładny. Ha! Dzieci nada. Ha! Tylko tyle potrafisz. Jak to? Ani skaleczenia? To niemożliwe. Jeszcze raz! Deszcz, Mam pomysł. Jego czakra jest niesamowita. A ten piasek? Czujecie ten okropny odór? Odór? Pachnie jak krew. Tworzy ścianę piasku. Dokładnie. To zapora, której nic nie pokona. Nosi bez przerwy cały ten piach w pojemniku na plecach. A kiedy zostaje zaatakowany, używa swojej czakry, by go utwardzić. To Jutsu, które zna tylko Gara. Czasami dzieje się to automatycznie. Bez udziału jego woli. Jak widzisz, atakowanie go nie ma sensu. Tak? Jeszcze zobaczymy. Zrozum, nie macie szans na pokonanie Gary. Nie, nie ściemniaj. Ostrzegliśmy go. Plaskowa trula. Nie mogę się ruszyć! Oh, oh, oh. Wypuść mnie! Mógłbym po prostu zatkać usta. Ale to by było zbyt proste i nudne. I <laughs> Bożkie łzy martwych płyną, mieszając się z piaskiem. Karmią chaos, który jest we mnie i czynią mnie silnym. Weź nasz zwój! Proszę! Bierz! Tak? Weź go! Oszczędź nas! Jest bezwzględny. Wynośmy się stąd, zanim nas znajdzie. Mamy szczęście, to zwój nieba. A teraz idźmy do wieży. Zamknij się. A? Dla mnie to jeszcze ciągle jest za mało. O nie! Widział nas? Jeśli tak, to koniec. Daj spokój, gara. Chodźmy. Boisz się? Tchórzu. Słuchaj, Gara. Wiem, że ten test to dla ciebie łatwizna, ale ja i te mamy już dość. Jeden komplet zwojów nam wystarczy. Tyle trzeba, żeby zdać. Nikt nie będzie mówił, co mam robić. Dosyć tego gara. Posłuchaj, czasami swojego dużego braciszka. Przestałem myśleć o tobie jako o dużym braciszku. Nie wchodź mi w drogę. Czekaj! Uspokój się, Gara! My... nie jesteśmy przecież twoimi wrogami! Prosi cię o to twoja siostrzyczka. Słyszysz? razem zgoda. Ech. Właśnie dlatego nie cierpię Bajora. Teraz już wiem, czemu tak bardzo się bałeś. Szkoda, że nas wcześniej nie ostrzegłeś. Aha. Nikogo tu nie ma. Ha, ha, ha, Jesteśmy pierwsi! Niekoniecznie. Czuję, że ktoś tu był przed nami. Najważniejsze, żeby Akamaru doszedł do siebie. Przeżył szok. Zastanawiam się, co Akamaru chciał nam wtedy powiedzieć. Pewnie to, że temu dużemu grozi wielkie niebezpieczeństwo. Tak e? jak myślałem, nie ma dokąd pójść. Łazimy to już pół dnia. Ile jeszcze każą nam czekać? ale na pewno jest zbyt niebezpieczny, by z nim zaczynać. Jest groźny. Wszystko się skomplikowało. Nie możemy zakończyć naszego testu. Jak to? Mogę wejść? A? Czego chcesz? Widzisz, że jestem zajęta. E, przepraszam, ale chodzi o taśmę. Popatrzcie. Co to jest? Oglądając nagranie, zwróćcie uwagę na czas. To znaczy, że... Tak, tak. To nagranie pochodzi z wnętrza wieży. To nieprawdopodobne. Ci ninja ukończyli test w godzinę i 37 minut po jego rozpoczęciu. To wynik nie do pobicia. Co? To niemożliwe. 97 minut. Nic takiego nie miało dotąd miejsca. I nieprędko się zdarzy. Ninja z wioski piasku wykraczają poza poziom Genii. Pobili rekord o 4 godziny. Obawiam się, że nie w tym rzecz. Nie rozumiem. Jak to? Droga od wejścia do wieży wynosi 10 kilometrów. Po drodze czyhają groźne zwierzęta i insekty, nie wspominając już o innych ninja. Czy naprawdę mogli tego wszystkiego uniknąć? Zwłaszcza ten mały dzieciak w środku. Dzieciak jak dziecię Nic nie zauważyłeś. Faktycznie. Dość zaskakujące. Nadal nie rozumiem, co wy takiego w nim widzicie. Chodzi o to, czego nie widzimy. Przyjrzyj się! Już rozumiem. Ani jednego zadrapania. A na jego ubraniu nie widać nawet najmniejszego śladu brudu. Niesamowite. Żaden z czuninów nie dotarłby do wieży w takim stanie. Bez jednego zadrapania. To niemożliwe. Musi mieć jakieś wyjątkowe zdolności. Od dawna nie mieliśmy tak obiecującego kandydata. Ale w jego oczach widać czyste zło. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Aleksandra Rojewska. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli. Tomasz Błasiak, Brygida Turowska, Tomasz Marzecki, Cezary Kieciński, Adam Pluczyński, Joanna Pach, Leszek Zduń, Janusz Witów, Ewa Kania, Adam Bauman, Łukasz Lewandowski i inni. W następnym odcinku zamierzam zajrzeć do zwoju. Nie zrobisz tego. A czemu nie? Ja Ci pokażę czemu. Daj spokój, tylko spojrzę. Czy Ty nie rozumiesz, to znaczy nie? Pamiętasz, co powiedziała prowadząca test w rajerze? Zaglądasz do zwoju, oblewamy. Tak, ale przez to jeszcze bardziej chcę do niego zajrzeć. Następny odcinek, Tajemnica zwoju. Zaglądanie zabronione. Ach, nie będzie łatwo, ale może uda mi się zerknąć.